Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 56 Dnia 13 sierpnia partia wyszła z polan. Już drugi dzień, jak na palcach u nóg, porobiły mi się pęcherze i starłem nogi. Pieszo więc iść dzisiaj nie mogłem. Dlatego prosiłem oficera, ażeby mi pozwolił wziąć na podwodę. Oficer pozwolił. Za partią ciągnęły się wozy długim szeregiem, na których siedzieli kalecy, dzieci, starcy lub ci, którzy mieli za co nająć podwody. Za nimi znowuż szło kilka wozów zapełnionych workami aresztantów. Mnie posadzili na workach. Ciągnąc się pomalutku, miałem dosyć czasu przyjrzeć się spagórkowanej okolic. Łąki jeszcze się zielenią, a pola coraz bardziej ogołacają się ze zboża. Za pagórkami widać płaszczystą i ciemną dolinę Wołgi. Wsie gęsto rozsadzone napełniają okolice. Z pola, z domów wybiegają ku nam dzieci kobiety z jałmużną. Obłoki bielutkie, około południa, pieszły, a niebo zaciągnęło się chmurami, powietrze się ochłodziło, wiatr się zrywa i porusza gadatliwą osinę. Szum jej przypomina mi szum osiny, która rośnie nad grobem mojego ojca w opatówku. W spokojniejszej chwili życia siadywałem z siostrami nad drogą dla nas mogiłą. Szmer osiny, co nad nami kołysał się, przenosiły myśl moją w drugi tajemniczy świat. Albo też pobudzał i pomagał fantazji do kształtowania marzeń swoich. A marzyłem o czynnem dla ojczyzny życiu. Jakże tęskno szmer jej przygrywał sercu, które się z uroczystością w świat wyrywało. Dzisiaj syberyjski wygnaniec, inaczej słucham jej szmeru, szum jej nie pędzi umysłu w przyszłość nieznaną, lecz rozwiewa zasłony zakrywające dopiero co minioną przeszłość. Zdawało się mi, że widzę grupi rodzinę moją przy nim, że widzę matkę tęskniącą za synem i łzawą. Kiedyż będę słuchał szmeru rodzinnej osiny. Dumania zatęsknionego serca rozrywał gadatliwy woźnica, niegdyś fanatyczny starowierca, a dzisiaj człowiek obłąkany. Fizjonomię ma głupowatą, szyderską, uśmiechniętą, z oczów wygląda mętna, lecz bystra myśl. Twarz pociągła, blada, ozdobiona jest długą, białą brodą. Na głowie miał wysoki, filcowy kapelusz, poprzywiązywany w kilku miejscach różnokolorowymi gałgankami i ustrojony liśćmi z brzeziny i dębu. Do mnie Ciągle odwracał się i mówił nierozsądne i niewiążące się ze sobą rzeczy, a czasem zdarzyło się mu rzucić jak perłę prostą i szczytną myśl. Człowiek to bystrej fantazji, niegdyś myślący, zagłębiony w boskie tajemnice, dozwolił się unieść fantazji i zbłąkał, z mistyka zrobił się wariatem, tłumie bezmyślnych słów niełączącej się rozmowy, takie jak niżej rzucał porównania i myśli. Patrząc badawczem i tęsknem okiem w błękitną dal horyzontu, odwrócił się do mnie i wskazując ręką, mówił – Któż zliczy drzewa ziemi? Zianka piasku? Któż? Bóg jeden w sekundzie. Albo – Patrząc na Wołgę, mówił — Skądże się woda bierze? Skąd ta woda płynie? Któż to wie? I któż to zgadnie? Jacyśmy mali i nędzni, tajemnicy wody nie możemy odgadnąć. Z za góry pokazała się zielona kopuła cerkwi, zwracając moją uwagę na nią, rzekł — Otóż zielona cerkiew Piękna i biała, lecz długoż ona potrwa, upadnie i nie będzie jej. Najlepszą świątynią Boga jest ta dobra ziemia, co wszystko nam rodzi i daje i te piękne obłoki. W tej chwili ptak, bijąc skrzydłami, padł z powietrza na pszenicę. Wariat obaczywszy go wołał, ptak leci w powietrze, lecz któż wie, że to jest ptak, może to anioł Boży leci na ziemię? Wziął ptasie skrzydła i robi niemi w powietrzu. Starowiercy, bardziej jak prawosławni, szanują naturę. Wszędzie, podobnie jak ten wieśniak, widzą treść tajemniczą i czczą naturę jako siedlisko skrytych duchów. Ciekawie wsłuchiwałem się w te świetne resztki fantazji wariata, które jak gałganki z drogiej materii odrywały się od spruchniałej sukni jego umysłu. Przejechawszy dwadzieścia pięć wiorst stanąłem z innymi we wsi Letniewie, gdzie zrewidowali nas, a potem na noc wpuścili do więzienia. Z Letniewa? Szliśmy równiną, na widnokręgu wznoszą się wzgórza, okryte gajami i ścierniskami. Niebo wyjaśniało się i uśmiechnęło piękną pogodą. Na połowie drogi, niedaleko od traktu, stoi bogate sioło Łysków, do miasta podobne. Ma bowiem dziewięć cerkwi, domy porządnie wybudowane i mieszkańców zamożnych, Starowierców, poddanych hrabiego Tołstoja. Jeden z jego poddanych, trudniąc się handlem, zrobił znaczny majątek. Wystawił potem dla aresztanckich partii idących do Syberii piękny drewniany domek i przeznaczył fundusz, z którego wieczne czasy wszystkim aresztantom mają dawać obiady i jałmużny. Chłop ten nazywał się Bołderow, umarł już, lecz dotąd w jego domku każdą partię karmią i ugaszczają. Ponieważ pogoda sprzyjała, więc nie w domku, lecz przy drodze, pod drzewami, postawili długie stoły i nakryli obrusami. A obok nich ławki, na których siadło nas 250 aresztantów, okutych i powiązanych łańcuchami. Stare i młode wieśniaczki usługiwały nam do obiadu, nalewały zupę w miski, krajały mięso, częstowały kwasem, piernikami, pierogami. Obiad był obfity i suty, a widok kobiet usługujących zbrodniarzom piękne sprawił wrażenie. Z dala od stołu rozciągnięta była linia konwojnych Żołnierzy. Wiatr lekki poruszał brzeziną przydrożną i chłodził odkryte i ogolone czoła aresztantów. Każdy błogosławił pamięć bołderowa. Po obiedzie wstali od stołu, podziękowali za obiad i zabierali się w drogę. Wówczas każdemu z nich ofiarowano coś na drogę. Pieniądz, bułkę lub też Koszule Dźwigając hojnie szafowane jałmużny Przybyła partia po południu do Ostaprzychy Odległej od Letniewa cztery mile W Ostaprzysze mamy dniówkę Dzisiaj w kościele naszym uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny A ja obchodzę ósmą rocznicę śmierci mojego ojca Rozpamiętywając życie i ostatnie jego chwile smutek ogarnął moje serce. Pogrążony w dumaniu, siedziałem, nie zwracając uwagi na wrzawę, hałas i życie otaczające mnie. Gdy nagle, spod tapczana, jakby z drugiego świata, zabrzmiała polska kantyczkowa pieśń. Śpiewana zwykle zwykle Wielki Czwartek. Już Ci żegnam, najmilszy Synu Chrystusie, serca mego pociecho, śliczny Jezusie. Cóż ja pocznę utrapiona, matka Twoja opuszczona, straciwszy Ciebie? Weź mnie raczej na śmierć z sobą, wolę razem umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. Już od żalu umieram, na Ciebie patrzając, i nie wiem co czynić mam, smutną zostając, widząc, jak te złe syny biorą ciebie bez przyczyny dosyć żałości, biją tłuką, pozdrawiają ciężkieć rany zadawają. Nie masz litości, ni pokoju. Mnie strapionej, żem doczekała nieszczęśliwej godziny, żem oglądała Ciebie, synu związanego, w ręce Żydom oddanego, bycie męczyli. Srogość swoją pokazują, usłupa Ciebie biczują, srodzy dręczyli. O okrutny narodzie zapamiętały w obrzydliwych złościach swych. Zakamieniały, czemu w srogiem biczowaniu, w tak okrutnym katowaniu nie pofolgujesz? Odwróć srogi gniew na stronę i tę cierniową koronę, którą gotujesz. Miecz okrutny przebija moje wnętrzności, widząc okrutną srogość żydowskiej złości. Że cię w purpurę obłoczą, Ostre ciernie w głowę tłoczą Nic nie żałują Na piłata srodze woła by cię śmierć sądziła zgoła Nic nie litują Łańcuch ciężki włożyli na śliczną szyję Który, gdy komu włożą Wiecznie nie żyje Jakoż i dekret wydany temu i krzyż zgotowany O zła godzino na który masz być włożony Między łotry policzony Ciężka nowina I w tym jeszcze bezecni Nie przestawają Ale więcej żałości mu zadawają Ręce, nogi wyciągają I do krzyża przybijają Śmierci czekają A widząc go zhańbionego Nie chcą ciebie mieć żywego Rzuć ci podają cóż ja pocznę na świecie kiedym pozbyła ciebie synu najmilszy smętnie straciła niechże umrę z tej przyczyny że mi wzięto z ludzkiej winy syna mojego który po to stąpił z nieba że odkupu było potrzeba z wyroku jego a po śmierci, niech będzie której z litości, włożywszy w grób one ciało i smętne kości, napiszemy takie słowa, że tu Matka Jezusowa, żalem strapiona, której śmierci jest przyczyna, że pozbyła swego syna tu położona. Amen. W tłumie obcych ludzi i zbrodniarzy czuła i rzewna melodia tej starej pieśni poruszyła mnie do głębi. Przypomniała mi szczęśliwe chwile i kraj rodzinny. Wszedłem ja pod tapczan i połączyłem głos mój z głosem aresztanta, który pieśnią ojczystą obchodził uroczystość matki i królowej Polski. Prosta szata tej pieśni odkrywa cały ogrom macierzyńskiego bolu ten ton jej miły melodyjny i pełen smutku z niej i dla wydartych złona ojczyzny i prześladowanych pociecha spłynęła przypominając męki najświętszego na ziemi zachęciła do wytrwałości i chrześcijańskiego znoszenia naszych małych cierpień, znoszonych często bez podniesienia serca. Jakiś to spokój przebija z polskich nabożnych pieśni. Ile w nich muzykalnej prostoty i swobodnej żywności miłościwego serca. Pieśni nabożne moskiewskie są piękne, ale zimne, łzy rozkoszy pobożnej nie wydobędą. Bóg ich pieśni jest Bogiem sędzią, Bogiem wyroku. Bóg polskich pieśni jest ojcem kochającym, jest troskliwym i czułym włodarzem świata. Charakter pieśni jest zarazem charakterem obu narodów.